Cześć, witajcie, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i bardzo gorąco Zimna jesień w tym roku, zimna, zimna jesień w Polsce Ciekaw jestem, jak jest u was, gdzie mnie słuchacie, w jakim miejscu teraz jesteście Czy również jest tak zimno jak tutaj, a może jest ciepło, może wygrzewacie się na słońcu Wiem, że w Australii jest bardzo gorąco Ktoś pisał na Facebooku Przepraszam, zapomniałem imienia, ale pamiętam, że w Australii bardzo, bardzo gorąco. Jak jest gorąco, to chcemy, żeby było zimno. Jak jest zimno, to chcemy, żeby było gorąco. Człowiek to przewrotna istota. Cieszę się w każdym razie, że znaleźliście czas, żeby posłuchać podcastu po polsku, że macie chęć. Uczyć się polskiego I że, wybra że wybraliście właśnie mój podcast Żeby słuchać czegoś po polsku Bardzo, bardzo się z tego cieszę Być może jedziecie teraz do pracy Być może wracacie z pracy A być może po prostu siedzicie sobie Przy kawie, przy herbacie Albo przy piwie I słuchacie podcastu po polsku bardzo się z tego cieszę i cieszę się, że mogę do was mówić. Jak zwykle mówi do was Piotr z Zapraszam serdecznie na dzisiejszy odcinek. Dzisiaj odcinek bardzo, bardzo ciekawy. Będę miał dwóch gości, aż dwóch gości z różnych krajów, z różnych krajów. Pierwszym gościem będzie Vitali z Ukrainy, a drugi gość to Jason z dalekiego Kansas City, z samej Ameryki. Najpierw zapraszam Was do posłuchania nagrania, które przysłał mi Witali. Dzięki Witali, dzięki za Twoje nagranie. Witali słucha polskiego... Uczy się polskiego dopiero od czterech miesięcy. Ale muszę wam powiedzieć, że mówi świetnie po polsku. Zresztą za chwilę sami się przekonacie. Posłuchajcie, jakie nagranie przysłał do mnie Witalii. Posłuchajcie. Cześć, Piotr. Witam wszystkich. Mam na imię Witalii, Mam 24 lata. Jestem z Ukrainy i mieszkam w, w Kijowie. To jest moje pierwsze nagranie. Uczę się polskiego przez 4 miesiące i już umiem trochę mówić po polsku. Dlaczego właśnie się uczę? Mama polskie pochodzenie albo korzenie, jak mówicie i chcę otrzymać kartę Polaka, no i dlatego, że lubię to robić i chcę swobodnie mówić po polsku i rozumieć Polaków. Teraz um, jeszcze uczy się polską historię, tradycję i geografię, no to nie jest takie łatwe. Dziękuję, że pomagasz nam wszystkim w nauce Twojego języka ojczystego. Myślę, że to, co robisz, to jest dobry pomysł, to bardzo dobra metoda nauki i że jesteś najlepszym nauczycielem polskiego. Teraz staram się słuchać Twoich podcastów codziennie i zawsze, kiedy mam czas wolny, kiedy jadę do, do pracy, kiedy wracam do domu, no a kiedy pracuję, to od czasu do czasu, kiedy mam możliwość, e, e, czytam coś po polsku. Co jeszcze dodać? No nie wiem. Teraz u nas już jest bardzo zimno minus 2 mamy. Ubieramy się ciepło. Myślę, że później zrobię jeszcze nagranie. A na dziś to wszystko. Życzę wszystkim zdrowia i miłego dnia. Do usłyszenia, Piotr, Papa. Pa. Dzięki Witali za wspaniałe nagranie. Nie wiem, chyba nie jestem najlepszym nauczycielem na świecie Ale bardzo, bardzo miło mi to słyszeć Myślę, że całą pracę wykonałeś ty Słuchając dużo polskiego, czytając Tak jak sam mówisz, dużo, dużo poświęciłeś na to czasu I już widać, już słychać wspaniałe efekty Mówisz bardzo, bardzo dobrze po polsku, płynnie bez problemu możesz wyrażać swoje myśli Super, bardzo się cieszę, że mogę Ci pomagać Dzięki Zachęcam wszystkich, żebyście robili takie nagrania Żebyście przysyłali mi swoje nagrania Wiem, że to jest lekki stres Mikrofon nas stresuje Ale myślę, że warto Myślę, że łatwiej mówić do mikrofonu Niż mówić e, do żywej osoby Niż rozmawiać z żywą osobą Zatem na początek polecam Wam Nagrywać się, jeśli nie na kamerę To przynajmniej przez sam mikrofon Teraz w każdym telefonie jest mikrofon Można się nagrać Jeśli się nagracie i macie chęć pochwalić się jak nauczyliście się mówić, jak mówicie po polsku, z innymi, pochwalić się przed innymi. Jak dobrze mówicie już po polsku, to przyślijcie mi swoje nagranie, a ja z przyjemnością zamieszczę je w podcaście. Wiem, że takie nagrania bardzo, bardzo motywują do nauki i dają kopa, pozwalają... Uwierzyć w siebie, skoro inni mogą, ja również mogę, prawda? Tak jest. Takie nagrają, nagrania dają również mi dobrą motywację. Gdy widzę, że inni mogą nauczyć się polskiego, wtedy ja też wierzę w siebie, że mogę nauczyć się innych języków. Również mi daje to wielką motywację. Cieszę się. Gdy przysyłacie do mnie takie nagrania Dzięki, witali jeszcze raz Bardzo fajnie A teraz zapraszam Was na długą rozmowę Którą odbyłem z Jasonem Z Jasonem znamy się już Myślę około dwóch lat Czasami piszemy coś do siebie Czasami Jason komentuje moje podcasty I w końcu Mieliśmy tę przyjemność, żeby porozmawiać ze sobą i zachęcam Was bardzo do wysłuchania tej rozmowy. Posłuchajcie, o czym rozmawialiśmy z Jasonem. Zapraszam bardzo serdecznie. Wow, well, cześć! Cześć, cześć Jason, co u Ciebie? O, wszystko w porządku, wszystko w porządku. Już po wizycie u dentysty. Super. Super, cieszę się, że możemy porozmawiać w końcu. Ja też niezmiernie się cieszę. Znamy się już chyba ze dwa lata. Tak, tak ze, ze dwa lata, ale jestem słuchaczem. Uh, od trzech lat. Od uh, trzech lat. Się. Tak, uh, wczoraj uh, sprawdziłem uh, w komputerze, że uh, ciągnąłem pierwszy odcinek twojego podcastu w listopadzie, nie w listopadzie, w październiku w 2012 roku. Aha. Ja, yeah, <laughs> tak. Mat czasu. <laughs> no tak, tak. I są fajnie, super i wow. Um, super, bardzo się cieszę. A powiedz, jak to się stało, że zacząłeś się uczyć polskiego? No... Um, Słuchaj, uh, chciałem, chciałem uczyć się jakiegoś obcego języka, ale nie wiedziałem uh, uh, uh, jaki. Aha. Um, I uh, chyba dwa dni, uh, dwa, dni, dwa uh, lata wcześniej, um, byłem w Japonii. Po raz pierwszy byłem za granicą. I myślałem, wow, to byłby bardzo fajny, gdybym nauczył się uh, uh, mówić płynnie. Uh -huh. W obcym języku. Um, i, I zacząłem od tego, że um, okej, okay, lepiej słuchać uh, podcastów uh, dla podróżujących, uh -huh. żeby poznać brzmienie. Um, okej, okay, być może udałoby you know, uh, udał, uh, uh, mi się wymawiać uh, parę słów w tym języku. Uh, o oh, kurczę. Uh, od czasu do czasu uh, słuchałem uh, takiego języka, uh, którego od razu wiedziałbym, że uh, nie mógłbym you know, wymawiać ani jednego słowa. Um, I doszło do tego, że uh, miałem trzy wybory: uh, japoński, um, rosyjski lub uh, polski. I naprawdę najbardziej uh, podobał mi się język polski. Aha. Ta. I to był pierwszy język, którego się nauczyłeś, obcy? Lech, no, w liceum um, uczyłem się niemieckiego, ale Aha. powiem ci, że uh, pamiętam uh, uh, więcej słów um, od firmów upartych uh, uh, <laughs> na wydarzeniach II wojny światowej. <laughs> to tak jak ja. <laughs> tak, tak, nie udało mi się. Um, mogę leczyć. <laughs> I to tyle. Um, tak, tak. Um, ale, kurczę, um, nie, nie szło mi dobrze uh, z językiem polskim na, na początku. Oczywiście, tak, tak. Ale od kiedy, uh, od kiedy zacząłem uh, skorzystać się uh, z uh, twoich podcastów, uh, uh, zacząłem uh, dostać, dostawać uh, um, you know, dużo komplementów um, i, no kurczę, jak um, you know, wierzę uh, you know, w twój, twojo, uh, twoje metody um, i myślisz, że teraz mówię uh, dla uh, którzy słuchają uh, twoich podcastów. Że to reklama? Dzień. Tak, no tak, tak. Nie, nie, I, nie ej, umówiliśmy ej. się. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Piotr, Piotr nie mówił nic o tym, ale uh, z, you know, ze całego serca Um, sam um, uważam, że no, twoje podcasty są najlepsze ze wszystkich, um, bo bez nich um, wiem, że na pewno nie mówiłbym w moim ostatnim poziomie polskiego. Jason, ale zacząłeś się uczyć sam, czy poszedłeś najpierw do, na jakiś kurs, czy, czy od razu sam? Na własną rękę. Na własną rękę. Na własną rękę. Zaczęłam uh, na własną rękę, ale nie wiedziałam. Uh, Zaczęłam nie mając pojęcia uh, uh, jak mm -hmm. się uh, mm -hmm. języka. Um, I kupiłem uh, jakąś książkę, uh, podręcznik, uh, wraz z płytą. Ej. O, wow! Nauczyłem się jak uh, zamówić uh, kubek kawy. Tak. Uh, <laughs> <laughs> ale. Nie, nie miałem szczęścia. To nie było um, ciekawe zbyt. Nie, nie. i nie, nie zauważyłem postępów. Mhm. Um, kolega uh, poradził mi do um, uh, stworzenia um, konta na LiveMoka. Mhm. I i moim zdaniem Live Mocha, można, można uczyć się, nauczyć się uh, dużo tam, ale Live Mocha i podobna strona busu, um, moim zdaniem uh, najważniejsze jest to, że można um, uh, skontaktować się z innymi, mm -hmm. um, bo na tych stronach jakiś rodowity użytkownik danego języka Uh, może ocenić uh, um, pracę innych mm -hmm. um, i z odwrot, uh, odwrotnie. Um, I tam uh, poznałem wielu uh, dobrych uh, przyjaciół. Mm -hmm. um, I oczywiście nie ja odra wsparcie. Mm -hmm. To no jest tak, pomocne, Oczywiście. Bo... Motywacja, Masz z kim rozmawiać i dowiesz się, co u niego słychać, możesz porozmawiać. To, to jest motywacja świetna. Po tak. to się uczymy języków w końcu, żeby z kimś rozmawiać. Tak. Mówiąc o tym, Piotrze, słuchałem twojego głosu tak długo, tak często, że prawie nie mogę a, a, w to uwierzyć, że teraz rozmawiam z tobą. Myślisz, no, że super. słuchasz podcastu? No tak, tak. Jak. Wow, wow, jestem bardzo się cieszę teraz. Jejku. Ale ja powiem ci teraz kilka komplementów, bo muszę powiedzieć, że naprawdę mówisz doskonale po polsku. Jestem zaskoczony. Po prostu super. Od ciebie to jest wielki, wielki komplement Świetnie, jego. jestem Ale wow. ty, ty chodzisz też na uniwersytet i tam uczysz się polskiego? Czy mi się wydaje o, tylko? No, nie, nie, nie, masz rację, masz rację, a, a, ale ukończyłam studia. Ukończyłeś um, studia? Tak, mm -hmm. Maju. Um, uh, to, to jest bardzo ciekawa historia, um, ale um, jak jak zacząłem uh, uczyć się um, uh, po pewnym czasie, myślałem, no kurczę, uh, yo, kiedyś byłem muzykiem mm -hmm. i wiedziałem, że trzeba poświęcić dużo czasu, żeby you know, skutecznie uh, um, you know, nauczyć się uh, czegoś robić. Um, I uh, właśnie nauka języka mm -hmm. uh, była coś dla mnie mm -hmm. um, i, i zdecydowałem... E, wrócić do studiów e, e, z młodu, Czyli przerwałeś, przerwałeś? Przerwałem. A, a. rozumiem. Czyli tak. jakby metoda, którą uczyli na studiach była trochę nieodpowiednia dla ciebie, bo przerwałeś jednak, straciłeś motywację, żeby uczyć się? O, przepraszam. No, um, no chodziło mi o to, że kiedyś studiowałem a w zakresie muzyki. A, muzyki. Tak, I przerwałeś tak. muzykę i rozumiem. Tak. I później bo, zacząłeś bo nie nowy. No, co mogę robić w moim życiu. I you know, koszt studiów w Stanek jest Aha. tak wysoki. Że trzeba wiedzieć. No tak. I, i um, a, więc wow, przez paru lat, wielu lat zastanawiałam się nad tym i um, na początku zacząłem nauczyć się Polskiego jako hobby. Mhm. Um, ale później okazało się, że znalazłem a, a, a, no, mój cel życiowy mm -hmm. um, i, i to a, a, prowadził, prowadziło mnie a, a, do ukończenia studiów. Aha. I ile lat? Tak. Ile lat studiowałeś? Studiowałeś język um. polski, tak? Cały czas o tym mówimy. Tak, <gry> tak, ta, ta, ta, właśnie, tak, um, teraz ukończyłem uh, you know, studia um, w zakresie um, języków oraz słowiańskiej literatury. A, ja. słowiańskiej literatury, czyli nie tylko język polski. Nie tylko język polski, ale zazwyczaj na przykład um, um, um, moja pani profesor, uh, Svetlana Weseliwa Karagiozowa, uh, ona um, uh, naprawdę nie była... Bo wiem, że czasami profesorzy, uh, profesorowie, profesorzy, profesorowie, um, mhm. profesorowie uh, um, tylko jak, okej, okay, on you know, pow, you know, powtórki, mhm. okej, okay, i będzie dużo egzaminów i tak dalej. Ale ona uh, uh, i tak uh, uczyła się uh, uh, języków uh, um, na uniwersytecie, na, mhm. uh, w liceum i tak uh, nauczyła się, na przykład. Angielskiego na własną rękę. Aha, um, czyli wiedziała, więc... co to znaczy. Tak, tak. I, i naprawdę jest uh, cudowną osobą. I um, kiedy poznałem ją, um, uh, Jeku, uh, uh, um, byłam w szoku. Ja kurczę, ja, właśnie you know, uh, uh, ona prowadzi uh, taki program, uh, którego bardzo pragnie. Um, I uh, no, no. Przeczytałem uh, Kiowadys na przykład, a, mm -hmm. po angielsku, bo you know, dużo uh, studentów uh, też uh, uh, uczyło się innych języków uh, nie polskiego. Mm -hmm. um, uh, you know, jak pan z wielkiej. Uh, mm -hmm. uh, co jeszcze? O, oh, czeską książkę, uh, Żert, czyli po, po polsku uh, Żart. Mm -hmm. um, Popieli Diament i tak mm -hmm. dalej. Um, mm -hmm no i, i było bardzo fajnie nawet, zajęcie historii też jest bardzo fajnym, uh, uh, jest fajny profesor uh, uh, Wood Nathaniel Wood mm -hmm. um, on też jest uh, profesorem tam i zajmuje się uh, uh, sławiańskimi zajęciami mm -hmm. um, oraz, you know, ale, uh, obaj uh, um, Uh, są uh, tak samo zachęceni językiem <laughs> polskim. Aha. Ale tam uh, wykłady odbywały się po polsku czy po angielsku? Uh, po angielsku, ale angielsku. oprócz um, hmm? lekcji polskiego. Były lekcje polskiego? Tak, tak. Aha. I tam uczyliście się gramatyki też, czy, czy to hmm? były lekcje... Nie, to były lekcje y, literatury. Bardziej niż języka polskiego? Zazwyczaj tłumaczyliśmy mi, um, tłumaczyliście na... literaturę. Tak. Aha. No, tak. myślę, że to dobre ćwiczenie. ćwiczenie. O... Jak tak. Myślisz? tak. No tak, tak, bo, bo wcześniej um, moje uh, tłumaczenia uh, nie brzmiały um, bardzo naturalnie. Mhm. Um, bo jak a, a, a, tylko starałem się myśleć tylko po, po polsku. Mm -hmm. um, I, ono kurczę, czasami you know, nie można dosłownie tłumaczyć. Mm -hmm. Tak, you know. tak. I, i um, you know, swet, uh, profesor uh, uh, Karkerzowa naprawdę pomagła uh, mi uh, w tym. Um, I ale było cudownie, bo kiedy uh, ona nie wiedziała, że chciałem studiować w tym zakresie, tylko myślała, może, jeśli już um, posługujesz się um, jakimś językiem, mm -hmm. um, to nie trzeba um, uh, brać uh, udziału uh, mm -hmm. w zajęciach uh, związanych z językiem. Aha. Um, bo większość studentów musi uh, uh, uczyć się jakiegoś języka. Mm -hmm. um, i myślę, że one myślały, że tylko chciałem uh, już mieć taki lekcje z głowy. Aha. Ale ja, mój cel był, no kurczę, chciałbym studiować w takim zakresie. You no, know, uh, uh, um, you know, można powiedzieć, że jestem miłośnikiem polskiego. Mm -hmm. Aha. Uh, I uh, nigdy nie oficjalnie zdałem uh, uh, wcześniej ani uh, żadnego egzaminu. Więc... Um, Pojawiłam się na uniwersytet uh, przed uh, uh, początkiem uh, semestru i zobaczyłem ją, bo my, byliśmy zamówieni na wizytę, żeby you know, zrobić egzamin, uh, zdać egzamin. Tak. egzamin. I uh, uh, ok, Jason, uff, uff, trzeba wziąć się w garść, dasz radę, dasz radę i nie wiedziałam, ok, co mam zrobić i jak, ok mów po polsku, tylko mów po polsku. Mm -hmm. Zaczęliśmy porozmawiać, uh, o, jedno, yeah, uh, rozmawiać, uh, i po, po godzinie uh, zapytałam: okej, okay, co... So, Kiedy ja egzamin? Tak, i ona, już pan zdał. Uh, <laughs> W jakim zakresie chciałbyś uh, studiować? Musiałem z tobą. Uh, <laughs> yo, było super, było super. Więc nie musiałam uh, od razu, trzeba uh, uh, takim ludziom uh, studiującym uh, uh, w tym zakresie, trzeba zrobić uh, lekcje dla zaawansowanych. Um, więc zrobiliśmy uh, takie, ale... Um, podczas w ciągu ostatnich dwóch semestrów um, tylko zajmowaliśmy się tłumaczeniami. Um, mhm. I to było super, bo um, nie musiałem zdać um, um, egzaminów mhm. później. Nie musiałeś um, się denerwować egzaminem. Mhm. Tak, ta, ona, ona wiedziała, jak um, bo brakowało mi innych a, a, rzeczy. A, na przykład a, nie byłam na uniwersytecie w ciągu... A, um, w, na takich zajęciach a, w ciągu a, 10 lat. Um, to była długa przerwa. Była dłu tak, przerwa. Tak, a, a, tak. A, więc you know, nawet po angielsku musiałam a, nauczyć się, jak stworzyć a, no. esej i tak Oczywiście. dalej. I, i była no, bardzo poważną postacią... A, a, a, dla mnie. Um, ale, ale powiem ci, że um, you know, a, a dałem radę w taki Dalej. sposób Aha. A, a, na tym egzaminie i nawet później dzięki twoim podcastom. <laughs> Bardzo mi miło. Dzięki. No, to, dzięki. Prawda, to prawda. A ta pani profesor była Rosjanką. No, tak mi się wydaje, bo miała rosyjskie nazwisko, tak? A, nie, a Pochodzi z Bułgarii. A, z Bułgarii. To te... Tak, tak. Aha, czyli nie była Polką w każdym razie. Nie, nie. Była nie, szansa, ale... że mówisz lepiej po polsku niż O, no. <laughs> <laughs> nie. ona on bardzo świetnie mówi, ale nie, On bardzo świetnie mówi, uh, pisze i tak dalej. Um, ale też rozumiała mnie, bo jak um, rozumiem mnie, bo... Kiedy była dziewczynką, trzeba było um, you know, nauczyć się rosyjskiego mm -hmm. a, w tych czasach, um, podczas komunizmu. Mm -hmm. Mm -hmm. I kiedyś szła, a, być może się pomyla, bo a, a, you know, to jest jej historia, ale tak. bardzo chciała a, uczyć się rosyjskiego um, i obudziła się wcześniej, przed szkołą, żeby chodzić do szkoły z koleżanką, która mm. posługiwała się rosyjskim, Więc you know, wiedziała, co to znaczy you know, nauczyć się na własną rękę, robić dodatkowe rzeczy, bo myślisz, że nauczycieli, profesorowie są bardzo ważni, ale jeśli uczeń student nie ma chęci, chęci mm -hmm. nie ma pasji, to nic nie daje. Tak. Um, nie to mogą jest... prowadzić. Tak, pokazywać, jak się uczyć. Mhm. To jest tak samo jak z muzyką, to ty to wiesz, bo jesteś muzykiem, więc jeśli ktoś pa... nie chce się nauczyć, to żaden nauczyciel nie jest w stanie nic zrobić. Właśnie, zgadzam się w stu procentach. Nawet no kurczę, mówiąc o tym, nie, nie, a, a, nie gram a, teraz, a, a, mm -hmm. nie interesuję się muzyką, um, ale kiedy a, po roku, mniej niż rok, um, um, jeden kolega chciał, bardzo chciał, żebym um, uh, występował mm -hmm. na koncertach a, tak. z nim. Ej, powiedz no, no kurczę, już to jest za mną. Nie, nie, nie robi to. Ale on wie jak ją zachęcić. Come on, Aha. come on! Pomóc, tak. Okej, <laughs> uh, okej, okay, okay. well. Powiem ci tak. Uh, teraz um, staram się uh, nauczyć się polskiego. Um, i słuchałem um, uh, you know, dużo różnych polskich piosenek, um, które miał you know, przyjaciół. Um, Przyjaciele. Doradził yeah. mi uh, do, uh, um, uh, do słuchania i myślałem, ok, kurczę, muszę nauczyć się jak wymawiać słowa. Wybrałem piosenkę, uciekła z wesołego miasteczka, wesołego, wesołego, wesołego. Wesołego, a wesołego miasteczka. Uh -huh. a, Czesław śpiewa, nie wiem czy... A znasz, tak, ten... znam Czesław tak. śpiewa, tak. Tak, ale później się okazało, że nie wiedziałam, że <śmiech> pomimo, że on jest Polakiem, on spędził a, a, you know, większość życia w Danii, więc I, ma no... akcent. Okropny akcent. <śmiech> tak, tak, tak. A jak, o kurczę, super. Um, yeah. <laughs> ale ja, zazwyczaj ja, grałem na a, pianinie, a, na gitarze i tak dalej i powiedział, ok um, zagram a, a, ten występ a, um, a pod jednym warunk warunkiem mm -hmm. um, zagramy a, polską piosenkę mm -hmm. nigdy nie śpiewałem na scenie wcześniej <laughs> i, i też ja, ledwo rozumiałem polski a, ale a, po no nie wiem, ośmu miesiącach lub coś w tym stylu. Um, to na scenie. Nikt był śmiesznie, żaden członek tego zespołu nie ćwiczył tę piosenkę, więc tylko perkusista ją you know, grał troszeczkę i ja musiałam grać i śpiewać jak. A <laughs> to było świetne ćwiczenie. Mm -hmm. Duży stres też pewnie. <gry> o tak. O tak, nigdy nie przeszczałem się na w taki sposób, ale, um, ale potem czułem się lepiej, a, bardziej pewnie siebie. Um, ja um, No tak samo jak a później zacząłem słuchać jak a, a, a, a różnych, różnych wiesieków, Um, lub Na przykład uh, poezji jak lokomotywy mm -hmm. um, Juliana Juwera. Tak, tak, tak. Znalazłem bardzo fajną wersję uh, wykonaną przez um, Piotra, Cz... pana Fleksa, Franceskiego. Piotr... Tak, tak. Piotr... tak, Czes... tak ja tak, jestem tak. King Bruce Lee Karatemisz. Jest. <laughs> Ty jesteś miłośnikiem polskiego, pełnym sercem, ja widzę. Jest... No tak. To widać, to widać. Ale właśnie taki ten występ na scenie to mi przypomina, jakby to wyjście właśnie ze strefy komfortu. To jest coś tak ważnego, że jak pokonasz coś takiego, to później jest już zawsze tylko łatwiej. Tak, właśnie tak, właśnie tak. I dlatego też lubię, jak. Uh, Mówi się uh, dużo o uh, rozwoju uh, osobistym. Aha, bo to jest bardzo ważne. Trzeba wejść w strefę uh, tak. komfortu. I to pomaga. Um, to pomaga. Tak. Czy byłeś kiedyś w Polsce, Jason? Pięć razy. Pięć razy, A, Pięć no razy. Super. Świetnie. I tym razem... I jak, jak ci się rozmawiało z ludźmi, na przykład nie wiem, w sklepie i tak dalej? N powiem ci, że. Um, na, uh, na LinkedIn i na, na Busu uh, poznałem uh, uh, uh, wielu Polaków. Um, mam bardzo, bardzo dobrego uh, przyjaciela w Gdańsku, zwanego uh, Błażejem. Mm -hmm. um, I zawsze um, codziennie uh, od 3 lat, od prawie 4 lat, uh, piszę do niego uh, i on pisze do mnie. Ja poprawiam jego malutkie błędy. Po angielsku uh, i on tak samo, a uh, uh, poprawi mnie. A to, um, to jest coś świetnego. To tak, codzienne? Codzienne ćwiczenie. Tak. Aha. Około cztery paragrafy. Hmm. Um, mm -hmm. I używamy gwiazdek, żeby oznaczyć, ok, to był błąd. I, ja, mm -hmm. i nie zamówię, nie, nie, nie, to nie przeszkadza nam, jak, ok, no kurczę, dzisiaj nie szło mi dobrze, mm -hmm. lub ja zrobiłam dużo mm -hmm. błędów, um, ale, mm. no kurczę, to jest a, część nauki. Okay, to... tak. tak. I, um, i też a, poznałem a, a, a, bardzo bardzo wtedy, bardzo fajną a, a, a koleżankę, a, która pomagała mi dużo. Um, I przyjazdliśmy się um, i zaczęliśmy pisać do siebie i rozmawiać, um, you know, najpierw na LinkedIn, na, LinkedIn, na um, Live Mocha, potem na Skype. Um, I, uh, well... Kiedy po raz pierwszy ja poleciłam do a, a, Polski, poznałam Bożej na żywo mm -hmm. um, w Gdańsku. Potem spotkałam się z a, moją koleżanką a, a, o imieniu Diana. I a, no, a, a, a... No, jest teraz moją narzeczoną. Na A! No tak. proszę! Tak, tak, jest uh, moim siwskiem. A, no to już teraz polski jest w, y, po prostu na co dzień w Twoim życiu. To już teraz nie ma odwrotu od polskiego. Właśnie, właśnie i cieszę się bardzo tego. Po Aha, świetnie. Czyli widzę, że. To nie jest tak, że ty miałeś talent po prostu i nauczyłeś się polskiego. Tu, z tyłu jednak widać, tu jest dużo pracy, codziennie pisanie, słuchanie. To nie jest tak, że to się stało z dnia na dzień. Tak, po, w mgnieniu oka. Nie. Tak. Ja, bo nie, niektórzy myślą o poszukam takiej metody, że za kilka miesięcy nauczę się nowego języka po polsku albo po japońsku. Nie tak. Nie masz żadnego magicznego sposobu. Nie masz, to prawda. Tylko trzeba e, zakasać rękawy i wziąć się do e, roboty. Tak, tylko jeżeli to lubimy, jeżeli to sprawia nam przyjemność, to to nie jest A. praca, to nie jest robota, to jest nie. coś fajnego, coś, co, co chcemy robić, co daje nam przyjemność, radość. Właśnie. I, i nawet nie widzimy tego czasu spędzonego. Yeah. To jest tak samo, yeah. jak ktoś lubi grać na gitarze, to gra godzinami, trenuje i później ma efekty. Niektórzy myślą, ale ma talent, a on po prostu grał godzinami na gitarze. Wła właśnie. Yeah, uh, powtórzenie, um, you know, uh, uh, uczyć, no, no, uczyć, nie, nie uczyć, uh, uh, jakieś, Podobne do uh, czasownika robić, ale uczynić. Tak? Uczynić. Mhm. Tak, Uczynić, uczynią, uh, uh, uczynią, u, tak, mistrzami. tak, ćwiczenia czynią mistrzem, takie jest powiedzenie po polsku. Oh. Mhm. <laughs> Widzisz ja błąd, ale nie zajmujesz się tym, nie, ale będę się nie... starał się pamiętać. <laughs> Świetnie, no tak, to jest prawda, której nie my odkryliśmy tą prawdę, to jest od zawsze, tak było i tak jest i tak będzie. tak. Tak. Wow. Świetnie. Cieszę się, że poznałem Twoją historię. To, to niesamowite. I, I w ogóle to się zaczęło od tej miłości do polskiego. Tak. Znalazłeś swoją miłość w życiu, bo gdybyś nie zaczął uczyć się polskiego, pewnie nie przyjechałbyś do Polski i pewnie tak. nie poznałbyś Diany. Właśnie, właśnie. I nie ukończyłbym studia. Studiów. I nie ukończyłbyś studiów. To, to, to jest niesamowite po prostu, jak y, nie wiemy, kiedy zaczynamy coś robić, jak to się wszystko skończy później. Tak, właśnie. <laughs> jak, jak to wszystko w naszym życiu ma znaczenie, to co robimy i co później z tego wyniknie. Czasami myślimy, że może nic, ale po kilku latach dzieją się rzeczy, o których w ogóle nie śnimy. No, tak, tak. Ale you know, kiedy zajmuje uh, się czymś uh, fajnym, skutecznym, mm -hmm. uh, uh, coś, czymś, uh, który daje. Um, pewnego coś. Mm -hmm. Daje ci uh, siłę, daje motywację, daje chęć. Tak. Tak. I myślisz, że you w know, nią wszystko you know, takiej rzeczy. Powodują a, a, a, ludziom, że stanią się a, a, a lepsi. Mhm. Tak. No to nie jest strata czasu. jak To a, nie. nie. Jak... Jeśli coś sprawia nam przyjemność, to na pewno nie jest to strata czasu. Myślę, nie. że to zawsze zaprocentuje później. Jeśli robimy to, co lubimy. Tak. Właśnie tak. Tak Z jak przyjemności. Jak... Aha, aha. Świetnie. A powiedz, czy teraz masz jakieś plany związane z językiem polskim? Nadal? Czy zawodowe, może? Nie wiem. No, no bardzo chciałbym, bardzo chciałbym. Um, a codziennie dalej a, a, you know, staram się ulepszyć mój polski. Ja właśnie czytam teraz a, a, piątą książkę związaną. Harry'ego Pottera mm -hmm. um, a po polsku. Um, i w międzyczasie szukam pracy um, uh, związanej uh, uh, z Polskiem. Um, I no, so, pracuję uh, w UPS od uh, 18 lat. Prawie, prawie od 19 lat. Mm. Uh, w maju. smart um, czasu. Um, no tak, ale to jest ciężki kawałek chleba. <laughs> I chciałbym zrobić, zajmować się uh, uh, czymś związanym z Polski uh, z Polską. Uh, Polskim. Um, więc uh, no, szukam teraz uh, um, uh, czegoś um, uh, takiego. Nie um, ja spędzam dużo czasu na LinkedIn i tak dalej. Um, I jeśli uh, wieście jeszcze nie skontaktowałem się z tą firmą. Ale było bardzo świetnie, bo uh, znalazłem uh, uh, jakąś. Uh, um, uh, uh, no, sorry! Wow, jeszcze raz! Jakąś firmę uh, uh, tłumaczen, um, która ma dwie siedziby. Uh, jedna, główna, uh, leży uh, w Krakowie, uh -huh. jest polską firmą. I. A druga siedziba leży w Overland Park, 8 minut od mojego mieszkania. A, no tak. To by było bardzo dobra możliwość. Tak, tak, kto wie, to, kto, kto wie, jest. ale zobaczymy. Aha. I w każdym bądź razie jestem you know, poleksowany uh, przyszłością, um, bo uh, you know, kiedy. Kiedy ukończyłem studia, to nie, skończy, to nie skończyło. A, a, ja przygody mówię. z polskim. Tak, tak. <głos> a, a, rzeczywiście mogłem poświęcić nawet więcej czasu. Um, I a, a więc jak jednocześnie szukam pracy i um, a, staram się ulepszyć mój polski codzienny. A myślisz o następnym języku? Żeby zacząć się uczyć nowego języka, czy, czy nie na razie? Nie, interesuję się innymi językami, ale myślę, że, um, kurczę, nie wiem, bo uh, myślę, że mam rękę do nauki języków, Aha, tak. um, ale... Troszeczkę boję się, że. Um, Znowu bożon, od początku to wszystko. A tak. Aha. Tak, nie chciałbym zniszczyć tego. A, a, a wiem, że można utrzymać. Um, a, bo mój kolega Błażej, on kiedyś uh, nauczył się angielskiego um, i mówi płynnie. Um, uh, nigdy nie robił przerw. Um, ale zaczął też spotkał się, poznałem go uh, na live moka, bo był tam, żeby. Mhm. uczyć się hiszpańskiego. Aha. <laughs> Aha. Um, ale cały czas, jak zaczęliśmy uh, korespondować się, on zawsze czytał uh, wiadomość um, po angielsku, mhm. żeby utrzymać język. Tak. Um, więc można, wiem, no, że można. Można, można. Powiem ci, że ja miałem to samo uczucie, y, to, y, bo ja uczyłem się też angielskiego, bo to był mój pierwszy język. Tak. I później, kiedy zainteresowałem się hiszpańskim, trochę tak czułem, jakbym zdradzał narzeczoną. <głos> tak, tak, tak. O, ale mój kochany angielski, ale... Tak, tak, takie rozdarcie miałem, myślałem o tym, że e, jeszcze nie umiem dobrze angielskiego, a już zaczynam następny język i... Miałem mieszane uczucia. <grymka> ale ale to, słuchałem twojego odcinku na ten temat i, i you, masz bardzo świetnie podejście do tego, jak, jak można utrzymać języki. Trzeba jednak korzystać z obu cały czas, bo tak. Mhm, mhm, bo, bo jak się jednak nie używa, no to tak jak z grą na gitarze. Zapobida się, no pewnie można jakoś zagrać, ale już nie najlepiej. <laughs> no to tak, e, powiem Ci, podczas a, ostatniego semestra um, na no, Uniwersytecie by, była jakaś impreza uh, u koleżanki z uh, St. Petersburgu, uh, Petersburgu um, i jedna z jej koleżanek jak o oh, Jason, grasz na gitarze? Jak, oh, nie, nie, nie. nie. <laughs> I, a, no, trzeba, musisz, musisz. Eee. I miała gitarę. I jak, okej, oh, ok, moment. Się. I, o oh my god. <laughs> Skoro Aha. nie, nie. A, a, a, gram tak a, a, od dawna, a, a, wszystko brzmiało strasznie. Jak, o. Oh, Uff, wstyd! Ale to no, przez okay. chwilę, to przez chwilę i za chwilę wraca to. To za chwilę. Tak. Się szybko przypomina. Aha. Tak. Tylko trzeba dać palcom uh, szansę <laughs> sobie pamiętać. No tak. I to tak samo z mówieniem w jakimś, no, w innym języku. Mózg musi się, przez chwilę trzeba się przestawić. Tak. Czy myślisz, że masz drugą osobowość? Osobowość polską i osobowość angielską? Czy nie, nie. Znaczy, może nie osobowość, ale jakby sposób myślenia, czy coś takiego odczu, odczuwasz? Troszeczkę tak, bo trzeba myśleć. Um, a troszeczkę. Inaczej. Um, ale kiedy chodzi o orientację, jak. nie wiem, czy chodzi o... No, no chyba nie chodzi o, o, czy, o takie rzeczy, jak no po angielsku, jak pukać na drzwi, nie, po, nie, nie. pukać do drzwi. Nie. <laughs> chodzi mi o to, czy jakby... Niektórzy mówią, że mają przegródki w głowie. Tu jest mhm. przegródka na angielski, tu na polski, tu na francuski. <laughs> ja, te, ja tego tak też nie odczuwam, muszę powiedzieć. I tak. Dlatego ciekawi mnie, ja, jak ty masz. Czy to... Tak nie zdecydowanie... Czułam. Nie, nie. Mhm. Bo nie. niektórzy mają tak, że nawet zmienia im się głos. Jeśli mówią w jednym języku, to mają inny trochę, a w, w drugim trochę niższy albo wyższy. Ja tak. nie mam tego. Myślę, że to dlatego, że może nie znam aż tak dobrze żadnego obcego języka, ani angielskiego, ani hiszpańskiego i nie zmieniam się. O mi coś, ty. <śla> nie, może to po prostu jest... Kwestia osobowości jakaś. Może być może, ale no, jeśli ktoś mówi zupełnie, mówi zupełnie inaczej, to um, być może wtedy nie. Um, no nie wiem. No, a może by... szadują. Mhm. Może my to mamy, innego. tylko o tym nie wiemy. No wła właśnie, właśnie. <laughs> ale sam proces jest bardzo ciekawy. Mhm. Jak to działa na człowieka? bo tak. jak? Ja po to pewnym dzia... czasie... To działanie... Znaczy ja przynajmniej miałem... Ta... Teraz już jak mówię po obcym języku, nie robi to na mnie aż takiego wrażenia, ale na początku, kiedy mogłem porozmawiać z kimś po angielsku i ten tak. ktoś mnie rozumiał i ja rozumiałem mniej więcej o czym on mówi, to było dla mnie... Przeżycie niesamowite. Pamiętam, tak. że byłem cały, mokry i spocony i, i, i to Właśnie. było jakby drugie życie jakieś nowe. Coś niesamowitego. Właśnie. i on na świecie. Mhm. O, nie wiedziałem. Coś... Tak, nie wiedziałem, że można porozumieć się w inny sposób. Niż w swoim języku. To, to jest bardzo ciekawe. Tak. <laughs> Powiedz mi, niektórzy mm, anglojęzyczni mm, y, ludzie mówią, że jest bardzo trudny polski, jeśli chodzi o wymowę. Że ma tam szy, czy on, e. Że to jest bardzo trudne. Czy miałeś na początku trudności z tym? O, tak! O, tak! Oczywiście, <laughs> że tak. Um, ale można zorientować się w e, e, polskim w taki sposób jak przesłuchanie. Mhm. Przesłuchanie. Um, na, na przykład, nie, ty nie wymawiasz, mówisz polskie R normalnie. Nie, nie, nie. mówisz z reguły e, amerykanie Anglicy mówią angielskie R. Nawet mówią no, po polsku. Tak, tak. Ta. No, słyszałam to, słyszałam to. Um, i, i przesłuchanie, przesłuchanie. Aha, ale to jest Go... dźwięk, którego nie ma w angielskim, I, tak. ale jednak jest człowiek w stanie nauczyć się e, używać. To właśnie, trzeba e, tylko um, no, poświęcić dużo czasu, ale nie, ale w przyjemny sposób. Um, tak. na, nawet um, no, przez uh, oglądanie filmów uh, mm. na przykład um, you know, bardzo uh, lubię to zrobić i, um, uh, ale no tak jak uh, czasami jak stu stół z oh, wanymi wadymi nogami. Tak! Tak! To go, chciałeś go, powiedzieć! W, właśnie. Uh, ja mogę troszeczkę. Get, kiedy czytam, to mógłbym jaka książka brzmi w szczynie. Mm -hmm. um, ale muszę. Ja nie mam a, tego wieszka na pamięć. Um, Król Karol kupił królowej Karoliny Karalu, Karalu, Karolowego, lub co w tym stylu? <śmiany> <śmiany> tak, bardzo dobrze. Tak. Okej, okay, ale to, to są po prostu. Specjalnie zbytki słów, które są trudne do wymówienia dla wszystkich, dla nas też. Także tak. to, to nie jest nic... Yy, zrobić w tym błąd to nie jest nic dziwnego, bo każdy robi błąd tak. mówiąc to, Polacy też. Powiem ci, że literki R i Z Aha. razem, o ojejku, na początku jak... Pamiętam, kiedy po raz pierwszy spotkałam się z słowem drzewo. Drzewo? Tak. Aha. Dr <laughs> ok. Da właśnie a, a, chyba Jak spróbowałem wymawiać a, a, to słowo? Chyba. Nauczyłeś ja wglądałem... się R wtedy. <laughs> tak, tak. RZ, RZ. Kurczę, jak to brzmi. I też jak ją. Jak, jak, z z kropką, tak samo. <śmiech> um, tak. No i nawet uh, nawet na początku nie. Uh, pamiętam, że patrzyłem, uh, uh, you know, kiedy miałem tylko uh, uh, podręcznik, uh, patrzyłem na słowo uh, cześć i sześć, jak... Aha. <śmiech> Więc. Witaj się, witaj się w Polsce? Sześć. E, sześć? <laughs> Okej, okay, ale to oczywiście ja tylko na początku. Tak. A, ale to jest um, mhm. to jest świetnie, jak um, oh, on, na przykład uh, uh, uh, znalazłem listę, uh, uh, pierwszą listę do Diany i um, <laughs> patrzyłem na to, co napisałam. I było słodkie, bo um, napisałam, uh, przepraszam, uh, mój, moja uh, polska gramatyka jest bardzo zła. <średziwia> ja <średziwia> <średziwia> <średziwia> you know, dużo, you know, ile tyle można you know, w tym zdaniu, ale um, you know, gramatyka też to, to może być coś uh, uh, you know, trudnego. Tak. Um, ale Właśnie gramatyka i um, e, wymowa można poprawić z biegiem czasu. Tak. To nie dzieje się od razu. Zresztą, jak ktoś robi błędy gramatyczne, to mm, i tak można zrozumieć. Więc tak. to nie ma problemu z tym. Także, bo niektórzy boją się mówić, bo boją się, że zrobią błędy gramatyczne. Ale tak. przecież, jeśli mówisz. E, źle gramatycznie, ja i tak rozumiem, o co chodzi, bo słowa są te same, więc to nie jest taka tragedia. No, właśnie, właśnie. Nie można um, obawiać się um, no, takich błędów. Um, bo tak, nikt nie śmieje. No właśnie. Czy w Polsce na przykład ktoś... Zwracał ci uwagę, nie, tak się nie mówi, musisz, musisz mówić inaczej, bo ja nic nie rozumiem. Nigdy nie, nigdy nie. nie. Um, ale cieszę się, że już przyszedłem uh, uh, uh, ten poziom. od czasu do czasu dalej mówię coś i jak, uh, you know, zgodnie z miną, jak, o kurczę, mówiłem coś o dzieci, tak? Aha, <laughs> jak że okay. ktoś marszczy czoło, tak? I stara się tak. bardzo zrozumieć. Jak super, okej. Okay. O lub kiedy ja mówię jakieś słowo przypadkowo, nie znając na cienie. Um, jak, a, co też, że zdarzyło się mm -hmm. parę razy, ale nikt nie jak. O, pff, słuchaj, tak, wróć do... We, tą. się do roboty, od nowa do nauki. Tak, tak. Nie, nie. Zresztą myślę, że Polacy bardzo. E... Jakby jeśli spotkają cudzoziemca, który uczy się polskiego, to bardzo doceniają to, że tak. uczy się polskiego, bo wiemy, że to może być trudny język i jeśli ktoś uczy się polskiego, to jest dla nas zawsze bardzo ciekawe, po co ty się uczysz polskiego, a jak jeszcze Amerykanin mieszka w Polsce, to zawsze się go pytamy, jak to ty z Ameryki przyjechałeś tak. mieszkać tutaj? Tak, tak, właśnie. I to jest bardzo ciekawe zawsze. Tak, i to zawsze mnie cieszy. Jak, bo kiedy poznaję Polaków, you know, zawsze jak, oh my god, otwieram, otwieram. Otwieram. otwiera, nawet, you know, odbiera, tak. You know, ko super! Jak, uh, to uh, jest coś... You know, ze serca. Aha. You know, jak, you know, czyli cieszą się, że you know, jest ktoś, kto naprawdę uh, uwielbia uh, you know, kulturę, historię, tak. język i, i, i, i to jest wielki komplement. Um, tak. To jest komplement dla nas Polaków, że ktoś z obcego kraju chce uczyć się o nas chce uczyć się tak. polskiego to jest naprawdę, myślę, że w Ameryce tak nie ma, czy w Wielkiej Brytanii ponieważ wszyscy uczą się angielskiego tak. i to jakby nie robi na nikim wrażenia no, uczy się angielskiego, wiadomo nic to nie jest dziwnego ale jeśli ktoś uczy się polskiego to znaczy, że na pewno lubi Polski, lubi Polaków tak. i lubi Polskę i, I też bardzo lubię poznać uh, innych, którzy uczą uh, się polskiego, bo jak wszyscy mamy swoje you know, um, uh, sposoby, um, you know, tak. dlaczego zaczęliśmy i tak dalej. Um, I zawsze to jest coś bardzo ciekawego. Um, mm. Świetnie, Jason. Dzięki. Bardzo, nie będziemy gadać godzinami, bo nie możemy zrobić takiego długiego podcastu. No ale wiem, wiem. Myślę, że umówimy się jeszcze kiedyś, za jakiś czas na pewno i porozmawiamy na jakiś konkretny temat, bo dzisiaj rozmawialiśmy sobie o różnych rzeczach, ale może będziesz mógł dać jakieś konkretne rady na temat co czytać po polsku, jakie filmy oglądać, od czego zaczynać. Mm, tak. To by było, myślę, bardzo ciekawe dla naszych słuchaczy, bo niektórzy nie wiedzą, co jest, być może coś jest za trudne, a mm, od czego, czy, czy na przykład słuchać radia, jeśli nic nie rozumiesz, czy oglądać telewizję, jeśli niewiele rozumiesz, czy tak. nie. Ja... Ja polecam od czasu do czasu oglądać, nawet jeżeli nie rozumiesz za dużo, ale też łatwe rzeczy. No, tak. Um, właśnie jak uh, wysłałem uh, link uh, na face kiedyś, jak Sierota uh, um, uh, Marysi, uh, bajka o Sierotce Marysi. Marysi. Tak, wiem, że jest dużo e, słów tam, których e, nie używa się. Nie teraz. używa się, no bo to już są stare jakieś. Tak, tak, ale jestem bardzo, bardzo lubię, um, nie, nawet jeśli nie rozumiem każdego słowa, to... Trzeba od czasu do czasu rzucić się na głęboką wodę. O tak, tak. Znowu z tą żeby... strefą komfortu mamy do czynienia. Właśnie. To, to byłoby dla mnie bardzo fajnie. Bardzo chciałbym nagrywać z tobą jeszcze raz. Świetnie, świetnie. To, bardzo się cieszę. Nawet będę w grudniu, w grudniu będę w Polsce jeszcze raz. A. Może, da, może uda nam zeznion. się spotkać. Może uda tak. nam się spotkać. Super. Będę, uh, będę w Warszawie uh, półtorej dni, więc uh, to byłoby super. Aha, aha. Okej. Okay. Będziemy w kontakcie. Będziemy tak, w kontakcie. Super. super. Dziękuję ci bardzo, bardzo serdecznie. Uh, no, Ja ci, ja, dziękuję. ja tobie dziękuję. Piotrze i mówię teraz wymiatasz. <grymne> Jason, to ty wymiatasz, znasz tyle idiomów. Dzisiaj użyłeś przynajmniej chyba z siedem. Nawet chyba nie zdajesz sobie sprawy, kiedy je mówisz, ale używasz po prostu rzeczy, których się nie można nauczyć z książek. No tak, tak, ale powiem o wszystkim teraz, o, o, ja przy okazji. Uh, kupowałem uh, uh, kurs uh, uh, idiomów <laughs> na realpolish.pl <laughs> Dzięki Dzięki Jason Dzięki uh, Nie ma sprawy, małe piwo <laughs> okay. uh, Jak będziesz w Polsce to umawiamy się to brzmi fajnie, dziękuję jeszcze raz i miło, by, uh, miło mi było uh, porozmawiać z tobą. Dzięki, dzięki za twój czas, dziękuję. Ale, ale, trzymaj się ciepło i uh, pa, pa Cześć, I pa pa. Sweet. I tak się kończy nasza rozmowa z Jasonem. Dziękuję ci jeszcze raz Jason, było bardzo mi miło z tobą rozmawiać i tak również kończy się dzisiejszy podcast dziękuję wam wszystkim za wysłuchanie dzisiejszej audycji jak zwykle zapraszam was na stronę realpolish.pl zobaczcie co przygotowałem tam dla was jakie kursy przygotowałem jest klub VIP do którego bardzo zapraszam klub VIP cały czas rozwija się Cały czas dodaję nowe, nowe audycje, nowe filmiki tam. Myślę, że wkrótce dodam tam kurs 50 idiomów, historyjek z 50 idiomami. Jason bardzo dużo używał idiomów w naszej rozmowie. Myślę, że wszyscy, którzy należycie do kursu, do klubu VIP wszystkim wam spodoba się ten kurs ten kurs można również kupić osobno jest on w programach premium możecie go kupić osobno jeśli nie jesteście w klubie VIP ale zapraszam wszystkich do klubu VIP bo warto ciągle ciągle nowe rzeczy dodaję tam myślę że będzie tam coraz ciekawiej będzie tam mnóstwo, mnóstwo osób, które bardzo, bardzo chcą się nauczyć języka polskiego Na jak najwyższym poziomie Właśnie chcę wam pomóc, żebyście mówili zupełnie tak jak ja Żebyście nie mieli problemów z porozumiewaniem się, zrozumieniem ludzi na ulicy, w sklepie, wszędzie, w pracy Żebyście mogli używać języka polskiego zupełnie tak jak używacie swojego języka okay? Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie A dziś dziękuję już wam I cóż, do usłyszenia następnym razem Trzymajcie się ciepło, cześć, pa pa To był podcast Real Polish o więcej informacji zapraszam na realpolish.pl